Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Emil Gawin i Marcel. Przywitać Cześć, Marcel. witam wszystkich. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Zaczynamy nasz drugi z serii podcastów, Poro Podcast. Mamy nadzieję, że wszystko się włączyło. Marcel, powiedz, o czym dziś będziemy gadać, a ja sprawdzę, czy wszystko nam tutaj działa. Taka informacja, mam odpalony YouTube i na YouTubie chyba się wszystko nie do końca nie włączyło. Hmm. A jeżeli chodzi o dzisiejsze tematy, to pod pierwszym takim naszym małym tematem będzie omówienie tego, co właściwie skończenie omówienia tego, co omawialiśmy w zeszłym tygodniu, czyli Oscary 2019, które były rozdane, jeżeli chodzi o nasz czas, z niedzieli na poniedziałek w tym tygodniu, w sumie w zeszłym też. A potem sobie powiemy tak dłużej o skryptach, których używamy w After Effects. Przedstawimy te, które używamy na co dzień, trochę o nich opowiemy. Może uda nam się jakoś pokazać je tutaj na ekranie. I na koniec. A dla tych. Pod... Przepraszam, Marcel, a hmm. dla tych, którzy nas słuchają w, w formie podcastu, oczywiście dużo będziemy mówić i opowiadać, bo jakby tutaj ten obrazek jest do, dodatkowo. Zdajemy sobie sprawę, że to czy nie jest większość w, ludzi nas będzie słuchać, więc integralną mhm. częścią tego, co to mówimy. I na koniec na pewno pojawią się jakieś polecajki kulturalne, czy to muzyczne, filmowe, serialowe, książkowe, czy komiksowe, czy jakiekolwiek inne związane z kulturą. Emilu, czy udało Ci się dojść do porozumienia z YouTube'em? Z YouTube'em jeszcze mi się nie udało dojść do porozumienia. W tej chwili, jak widać, jak widać walczę. Czekam na przesył danych. Niestety YouTube ma ten, ten problem, że z dość dużym opóźnieniem, z dużo większym delay'em niż, niż Facebook transmituje, więc, więc może być problem. W tej chwili widzę, że mamy stan, stan transmisji poprawny. Teoretycznie powinniśmy już nadawać na YouTube'ie. Przynajmniej w green roomie mi to pokazuje. No, jak widzicie, wszystko się odbywa na żywo, a w zasadzie się nie odbywa na YouTube. Także także widzicie problem. Dobra, Marcel, może zacznij, od, zacznij mówić od skarów o Oscarach, bo i tak początek, początek miał być twój, więc zacznij już mówić, ja się włączę mhm. za chwilkę, a powalczę z YouTube'em. Mhm. No to jak już mówiłem, zacznijmy sobie od skarów, które były rozdawane w tym, w tym tygodniu. W zeszłym tydzień temu na naszym podcastie mieliśmy dosyć dużą, długą rozmowę, na temat tego, jak my widzimy Oscary jako całą imprezę i kto, jak, jaką nagrodę może zdobyć. I teraz czytałem sobie o całej ceremonii, bo nie chciało mi się jej oglądać, przyznam szczerze. I z tego co słyszałem, głosy były dosyć podzielone, w sensie, że ludzie narzekali, że została drastycznie skrócona, że już nie było to tak prowadzone jak w zeszłych latach, nie było głównej osoby prowadzącej. O tym też, już to mówiliśmy w zeszłym tygodniu. A część osób właśnie chwaliła to, że impreza została znacznie skrócona, że osoby zapowiadające poszczególne kategorie nie, nie, nie, też tego wszystkiego nie przedłużały, By, była raczej ceremonia. Przepraszam, Marcel. Zwięzła, tak? Marcel, przepraszam. W tej chwili mamy sukces. Chciałbym to ogłosić. Jesteśmy już na YouTubie. Jeszcze raz przepraszam wszystkich, którzy są na YouTubie, którzy się dopiero teraz włączają, dopiero teraz zaczynają nas widzieć. Początek transmisji, niestety nam coś YouTube nie urwał. Od początku nadajemy na Facebooku, ale to dosłownie jest kilka minut, więc aż tak dużo nie straciliście. Jeśli bardzo chcecie zobaczyć nasze przywitania i próby połączenia się z YouTube'em i rozmowa głównie o tym, to zapraszam na Facebooka lub do odsłuchania podcastu. A teraz wracamy do tego, o czym Marcel zaczął, czyli do, do omówienia ceremonii oskarowej, naszych zaskoczeń, naszych zawodów odnośnie Oscarów, bo w, pierwszej, w pierwszym naszym spotkaniu tydzień temu właśnie mówiliśmy o naszych oczekiwaniach. W tej chwili mówimy o tym, jakby no co z tego wyszło i, i co o tym sądzimy. Także kontynuuj, Marcel, dalej. Tu kontynuując, jeżeli się nie mylę, skończyłem na tym, jak odbierana była sama cer ceremonia. E, więc tak, teraz zgubiłem wątek. E, dobra, e, więc sama ceremonia, mówię, że zdania były podzielone. E, według mnie, z, z tego, co pamiętam z poprzednich lat, takie skrócenie wyjdzie Oskarom na dobre, w sensie, że sama impreza będzie krótsza, mhm. przez co będzie też bardziej przystępna dla osób, które ją oglądają. Myślę, że to jest krok w dobrą stronę. Czy pozbycie się głównego prowadzącego to jest dobry pomysł? No, biorąc pod uwagę to, jakie suche żarty się trafiały w poprzednich latach? To, że nie zawsze to było takie naturalne, widać było dużą sztuczność w prowadzeniu. Myślę, że takie ukrócenie tego, kto prowadzi Oscary, ukrócenie, zrezygnowanie z osoby, która prowadzi całą ceremonię, wyszło na plus. Emil, a co ty o tym sądzisz? czy znaczy, wiesz co, ja, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o skrócenie, znaczy, jeśli chodzi o skrócenie ceremonii, okej, okay, już w zeszłym tygodniu się kłóciliśmy, ja mam troszeczkę inny punkt widzenia na, na wartość Oskarów, tyciutkę inny i tu się nie zgodzimy, myślę. Jeśli chodzi o usunięcie prowadzącego, moim, bo ja akurat oglądałem prawie całość, nie, początek, o. początek ciutkę przegapiłem, potem, potem oglądałem. To Oscary chyba przez brak tej konferencjerki były takie jakby. Trochę bardziej nudne, moim zdaniem. No, ale też nie ma, się co, nie, nie, nie, nie ma się, czy nie wiadomo, czego spodziewać. Jeśli chodzi o usunięcie prowadzącego, to była przede wszystkim kwestia polityczna, to tutaj się nie oszukujmy. E, ale, no, jakby do tego nie będziemy e, wnikać. Nie wnikajmy w ten temat. Dokładnie, dokładnie. temat mógłby nam nawet całą godzinę zająć. Dokładnie tak, więc o, o, tym, o, tym, o tym nie mówmy. Jak dla mnie, no, ciutkę Oskary straciły, ale okej, okay, jestem ci w stanie przyznać rację, że Os Oscary to głównie komercja, więc niech im będzie były jakie były, tak Nie akurat ta, ta akurat ceremonia jakoś bardzo mocno nie zachwyciła poza tam Remim Malekiem, który spadł ze sceny po, po otrzymaniu nagrody i innych tego typu drobiazgach śmiesznych albo i nie, no ale no dobra, teraz przejdźmy sobie do tego kto wygrał, kto nie wygrał, czy dobrze, że wygrał, czy nie dobrze, że wygrał. Ja sobie tu ściągawkę otworzę. Mm -hmm. To może zacznijmy od najważ, najważniejszej kategorii, czy znaczy, teoretycznie najważniejszej kategorii, czy najlepszy film. E, wygrał film pod tytułem Green Book. E, i jakie są twoje wrażenia na, na temat tego, że ten film akurat zwyciężył? Wiesz co, yy, wszyscy się spodziewali tej wygranej, wszyscy się bardzo z tego cieszą, więc niech będzie, że ja również się cieszę. Nie no, o, o, o, o, o, znaczy, nie no jeśli chodzi o listę listę yy, najlepszych filmów nominowanych do Oscara i biorąc pod uwagę jakby, nie wiem, no, mentalność Akademii, czyli jakby mhm. patrząc na wcześniejsze wybory Akademii, no to można się było spodziewać, że ten film wygra. No i tyle jakby, jeśli chodzi o komentarz. No ja tutaj się akurat z tym zgadzam. No też Coś mi tam po głowie chodziło, że na Narodziny Gwiazdy też mogły dostać nagrodę, bo to też była taka typowa historyjka, która mogła chwycić wszystkich wybierających filmy, w sensie komisję, za serduszko. No, ale zwyciężył Green Book. No, powiedzmy, taki bezpieczny film. Mhm. Nie wiem, czy to tak można nazwać. No, taki typowy film, który może wygrać Oscara, o, powiedzmy. Dobrze, przejdźmy sobie szybko też do następnej kategorii. No. Czyli najlepszy aktor pierwszy, pierwszoplanowy. I tutaj nagrodę zdobył, jak przed chwilą wspomniałeś, Rami Malek. No i poprosić cię tutaj też o komentarz. No czy wiesz co? Tak jak mówiłem zresztą ostatnio, jeśli chodzi o samą rolę Maleka, super, bardzo lubię tego aktora, mówiliśmy już o serialach, w których również świetnie, świetnie grał, zaczęliśmy geekować o, o tematyce tych seriali, więc nie, nie wchodźmy w to, zapraszam do poprzedniej, poprzedniej naszej rozmowy sprzed tygodnia, jeśli chcecie o tym posłuchać, Ym, więc... Aktor świetny, fajnie odegrana rola. Yy, Bohemian Rhapsody muzycznie świetne. Jeśli chodzi o samą opowieść o Freddie'm i o zespole Queen, zbyt mocno wygładzone, to zresztą mówiłem już tydzień mhm. temu, zbyt mocno takie, no, podporządkowane amerykańskiej cenzurze, żeby. No ale tutaj yy, powiedzmy bardziej o może samej ro, e, roli Maleka. No to nie, doskonała. Naprawdę świetnie, świetnie, świetnie odegrana. Tak jak mówię, no, scenariuszowo, jakby, no nie, nie było możliwości pokazania prawdziwego Freddy'ego, Choć myślę, że nawet gdyby, gdyby był ten scenariusz, to Malek by sobie z tym świetnie poradził, bo naprawdę dobrze zagrał. Znaczy, ja też często się spotkałem z żartem, że Oscara dostał Rami Malek i jego sztuczna szczęka, którą są w tym filmie. Ale też bardzo dużo osób było chętnych, bardzo mhm. dużo osób obstawiało w Mortensena i jego rolę w Greenbooku. bo podobno była świetna. No ja mówię, że jakbym miał z kimś iść do kina na ten film, to bym poszedł. No, teraz się trochę żalę. <śmiech> Dobra, przejdźmy, przejdźmy do następna, nas, nas, nas, następnej kategorii, czyli najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Oliwia Coleman jako królowa w filmie Faworyta. No ja powiem, że bardzo dużo słuchałem o tym filmie. Ostatnio słuchałem podcastu jednego z moich ulubionych czyli Myszmasz i tam opowiadali o tym filmie i mówili, że Oliwia Coleman podobno dała taki popis, że, że była rewelacyjna, świetna i w ogóle najlepsza na świecie. Także tutaj akurat się nie dziwię, że dostała tę nagrodę. Ja, Jakie tu, jest swoje... ja tu nie mam jakiegoś wielkiego komentarza. Ciężko mi jest się odnieść do tego. Powiem szczerze, może się skompromituję, ale nawet nie znam jakoś bardzo mocno dorobku filmowego Oliwii Coleman, więc nie jestem w stanie jakoś bardzo się do tego mocno odnieść. Także tu nie mam komentarza. Mhm. No, widzę, że ona grała w poprzednich też filmach tego reżysera, który wyreżyserował faworytę, czyli on ma takie dosyć skomplikowane imię i nazwisko. On jest, jeżeli się nie ma, ale Grekiem Jargos Landimos. I widzę, że ona gra w Lobsterze. Z dawno mm -hmm. widziałem ten film, także nie kojarzę go za bardzo. E, przechodzimy mm -hmm. dalej do następnej kategorii. E, Takiej ważnej, czyli najlepszy reżyser Alfonso Cauron i Roma. Czy, o, czy udało ci się nadrobić przez ten tydzień Rome? Nie, niestety czas, mnie, czas, mnie, czas mi czas na to nie pozwolił, także, także, także niestety nie, no, niestety nie. Ale Tutaj jeśli chodzi też... o reżysera, jeśli chodzi o reżysera, znam kojarzę cenię, także, także okej okay, chyba. E, chyba się należało. Znaczy ja powiem tutaj, y, liczyłem, li, znaczy liczyłem, wydawało mi się, że może Spike Lee mieć szansę. E, wspominałem zresztą o Black Clansmanie e, ostatnio. Znaczy wiesz co, może inaczej, Nie się ten film podobał, dlatego mm. może to był mój, no może nie faworyt, tak, ale mm. gdzieś tam po, po cichu sobie e, liczyłem. Nadzieję. Tak? Miałem nadzieję. Znaczy oczywiście miałem nadzieję też na Zimną Wojnę i Pawlikowskiego, No właśnie ale... tutaj chciałem też powiedzieć, że no akurat tak wyszło, że nasz polski reżyser nie dostał. Scenariusze sobie może pominiemy. Najlepszy film nie, nie anglojęzyczny. Tutaj też mieliśmy nadzieję. No, no, no tutaj w nasz Polakach pewnie gdzieś tam ta iskierka zawsze się tliła. No niestety, stety, no wygrał lepszy film, lepszy, nie lepszy, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Znaczy wiesz no, co, tutaj mm, przepraszam, hmm. że ci przerwę, więc znaczy, to, rozmawialiśmy na ten tutaj rozmawialiśmy dokładnie. Temu, rozmawialiśmy tydzień temu i też zdawaliśmy sobie sprawę, że, że, że Roma jest silnym, silnym e, jest faworytem tej, tej całej, tej, tej, tej, tej listy i, i, i zimna wojna będzie miała problem z wygraniem, no i tak się i to się okazało, także tutaj, tutaj jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie ma. Choć tak jak mówisz, na polskie serce liczyło, że może jednak się uda. Może. E, dobra, to przejdźmy sobie dalej tak pobieżnie. E, najlepsza muzyka oryginalna, Charlie Pantera wspominam, bo jak mówiłem komisji są w moim sercu, filmy w superbohaterach też. Nie wiem, tutaj jedyne co, a, he, a przepraszam, nie, nie była, bo myślałem, że była też nominowana e, jak się nazywa, Narodziny Gwiazdy, ale one były na rodzin, tylko jako najlepsze piosenka. Tak, proszę. jako najlepsza piosenka. Mhm. Najlepsza scenografia. Czarna Pantera. Co ty o tym sądzisz? Bo tutaj też słyszałem dużo krytycznych głosów na ten temat. Sumie, co ty, nie słyszałem, ty jest... tylko czytałem. Nie, wiesz co, ty, ty jesteś tutaj, jeśli chodzi o Czarną Panterę, jesteś fanbojem, więc, więc może ty coś, ty coś Może powiedz. nie fanbojem, ale no, no, fanem. No. Jak więc, wydaje mi się, że w tym wypadku to akurat jest spoko, że Czarna Pantera dostała tę nagrodę. Mhm. Dużo też było tak samo jak w kostiumie Było głosów na faworytę, ale mi się wydaje, że Czarna Pantera zrobiła Coś takiego w sensie, że dosyć fajnie połączyła wygląd Wakandy, czyli tego państwa, które tam występuje fikcyjnego państwa, które występuje w filmie mm. i pokazała takie połączenie nowoczesnej technologii z, z, z takimi tradycyjnymi afrykańskimi budowlami. To bardzo fajnie wygląda w filmie, myślę, że. Bo to były dosłownie parosekundowe ujęcia. Mhm. ale widać, że ktoś dużo pracy włożył w to, żeby to przygotować. I tak samo na przykład wnętrza jakichś laboratoriów czy kopalni, która była w tej wakandzie. Myślę, że to wszystko było fajnie pokazane. No, przyczepić do czego bym się przyczepił to może to pole, na którym się o, o, rozgrywały ostatnie sceny filmu, no, ale nie można mieć wszystkiego. Myślę, że tutaj ta nagroda jest zasłużona jak najbardziej. Teraz taka powiedzmy też w temacie Nagroda, czy, czy, czy kategoria najlepsze efekty specjalne? Pierwszy człowiek. No, no i tutaj. tutaj... Jak dla mnie, mm -hmm. dla mnie to jest zaskoczenie. Znaczy, mówiłem, co jest moim faworytem, przypomnę Avengers' Wojna bez granic, tylko mm -hmm. dla, Ale tutaj. Wiadomo, film komiksowy, tak, zgadzamy się. Ale myślę, że ta robota, którą zrobili z Joshem Brolinem i przeniesieniem jego ruchów na, na, na, na Thanosa sam Thanos, który wygląda jakby był kolejnym aktorem, a nie komputerowo wygenerowaną postacią. Myślę, że tutaj mega, mega, mega robotę zrobili. Okej. Okay. Znaczy ja tutaj, ja tu akurat się z efektów cieszę, bo zresztą tydzień temu wspominałem o, o pierwszym człowieku i liczyłem trochę na tą nagrodę, bo te efekty specjalne, no... No to są takie, to są takie prawdziwe efekty specjalne, to są efekty specjalne, które, jakby, no bo, nie znaczy, oglądasz, oglądasz science fiction i, i wiesz, że to jest science fiction, tak? To jest wykreowany świat. Tutaj oglądasz i masz wrażenie, że oglądasz prawdziwy star rakiety z takich, no, starych, naszych starych fi, filmów, filmu, filmów dokumentujących starty, rakiety, i tak dalej. Więc te, te efekty są tam świetnie zrobione. Jak mi wystarczy czasu. Jeszcze do końca tego tygodnia planuję, planuję opracować taki krótki artykuł na Motion Fricksa, dotyczący właśnie efektów specjalnych do, do, do pierwszego człowieka, także, także tam, się, tam się, tam się trochę mocniej i dłużej wypowiem, ale jeśli chodzi o, o tą kategorię, to oczywiście wydawało mi się, że będziesz ty miał rację po naszej rozmowie zeszłym tygodniu, że Avengersi wygrają, ale liczyłem na pierwszego człowieka i się cieszę z tej, z tej wygranej, bo naprawdę, naprawdę zasłużyli ludzie, którzy nad tym pracowali i naprawdę to wygląda świetnie. Jeśli ktoś nie widział pierwszego człowieka, warto ja obejrzeć. Ja że teraz, teraz mam ochotę to nadrobić. Warto. Następne, najlepsze kostiumy, przed chwilą też e, poruszałem ten temat, to tak samo mi się wydaje, że z kostiumami jest jak, jak ze scenografią, czyli Czarna Pantera, e, połączenie tradycyjnych afrykańskich strojów e, z nowoczesnością, e, to też fajnie widać w tym e, w filmie, faworyta mo mogła być faworytą. Ha, ha, ha. E, ale myślę, że tutaj też duży wpływ miało na to, że kostiumy były Może odtwórcze to jest złe słowo, ale już widzieliśmy takie kostiumy. Znaczy był, film, by, znaczy, był to film kostiumowy, a nie stworzenie czegoś nowego. To, to, mhm. O to ci chyba chodzi. O, dokładnie o to mi mhm. chodzi. A tutaj mieliśmy jednak połączenie tak wymyślenie tych kostiumów. Mhm. Znaczy, mhm. wymyślenie, a jednocześnie, a jednocześnie jakby czerpanie inspiracji z, z, z kultury afrykańskiej, tak? I, i to, to, to, to, to akurat w tym filmie było fajne. Jeśli chodzi o, o, Jeśli chodzi o studium, dokładnie. No. E, najlepsze zdjęcia. No tutaj też nasze polskie serce e, miało nadzieję. Niestety znowu zostaliśmy pokonani, że tak powiem. E, znów Roma e, z na, na, na nagrodę za najlepsze zdjęcia. E, I znowu chyba zasłużone. I przypominamy, że tutaj Łukasz Żal był nominowany za zdjęcia do e, Zimnej Wojny. Tak jest. I nie, be, sobie, nie, będzie e, e, mm, nie będzie dowcipu. Nie będzie dowcipu. <głos> no. I teraz sobie przejdź, przejdźmy do ostatniej chyba kategorii, której chciałbym mówić, chyba że ty będziemy jeszcze jakieś. Mm. Najlepszy długometrażowy film animowany, też powiedzmy nasza działka w jakiś sposób. Mm -hmm. I tutaj mamy do czynienia z, z, z animacją Spider-Man Uniwersum. No, wydaje mi się, że tutaj akurat pod względem animacji no, tylko z Wyspą Psów mógł konkurować. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że film był dosyć unikalny, w, jeżeli chodzi o animację, ponieważ mieliśmy tam e, do czynienia z różnymi typami animacji. Mhm. Każda postać była animowana w swój sposób i w swoim stylu. E, polecam sobie przynajmniej sprawdzić trailer, żeby zobaczyć o co chodzi. I tak powiem, że jeszcze na koniec będę miał taką fajną polecajkę związaną z tym filmem, fajny film, udało mi się znaleźć na YouTubie, omawiający animacje. ale to powiemy na koniec i pewnie załączymy gdzieś w jakimś opisie dodatkowy link. Żeby tak, to a, jeśli wystarczy, a jeśli wystarczy e, czasu w tym tygodniu, tak to ujmę, e, to też może pojawi się artykuł na temat, na temat tej... tej tej polecajki, o której Marcel wspomina, ale o tym na, o tym na końcu to tak może... Ej, poczekaj, bo jeszcze mam tutaj, mm -hmm. przejrzałem sobie, e, wpadło mi w oko okay. dwie kategorie w sumie, o których możemy powiedzieć. Mm -hmm. Najlepszy krótkometrażowy film animowany. I to dostał Pixar za animację Bao. Czy miałeś okazję widzieć tę animację? Właśnie nie. Polecam ją sobie obejrzeć, bo jest zanimowa zanimowana rzeczywiście świetnie. Ale powiem, powiem szczerze, że rzeczy... że widziałem, przepraszam, szczerze, że widziałem hmm. tylko trailer, e, pisząc artykuł e, zapowiadający nominacje Oscarowe, hmm. ale w całości nie widziałem. Ja w e, wakacji z moim siostrzeńcem byłem w kinie. Hmm. Że się nie mylę na Teen Titans Go to The Movie. Hmm. Swoją drogą polecam, bo jest bardzo śmieszny. Okay. E, I widziałem to, e, tą krótką animację przed samym e, filmem. Hmm. I powiem tak, no, a wyanimowany jest świetnie, wygląda świetnie, ale coś co mnie, nie wiem, tak trochę zbiło z tropu oglądając samą animację to jest sam scenariusz, mhm. powiem szczerze, że ten scenariusz jest dosyć creepy, kto widział chyba, chyba mnie zrozumie, kto nie widział polecam się zapoznać z tą animacją, chociażby ze względu na to jak wygląda jak jest zanimowana, mhm. ale, ale no, powiem szczerze, że on jest dosyć taki dziwny ten scenariusz. I ostatni chyba, taki coś, mm -hmm. co możemy podjąć, czyli najlepszy montaż. No i tu e, oczywiście oczekujesz mojej, mojego mojego komentarza. No, jak najbardziej. Znaczy, nie wiem. No jak dla mnie montaż, montaż w Bohemian Rhapsody był świetny, był spoko. Czy? ale oczywiście ja tutaj mam to skrzywienie Queen'owe, więc, więc, więc, więc nie patrzę na ten film obiektywnie. Czy aż tak dobre to było, żeby w, wśród tych faworytów, czyli Green Book, Faworyta, Vice i Black Clansman yy, i Bohemian Rhapsody yy, wygrał akurat hmm. Bohemian Rhapsody? Nie jestem aż tak do końca pewien, nie jestem aż tak do końca przekonany. Ale to nie jest coś, czego bym, gdzie bym był aż tak bardzo zaskoczony i w ogóle zdruzgotany, że wygrało. Nie wiem, jaka jest twoja opinia. No powiem się, że nie widziałem żadnego z tych filmów. Planuję je dopiero nadrobić. Także zdaje się tutaj na swoje zdanie. No, nie widziałem filmu, mhm. więc trudno mi cokolwiek, całego filmu nie widziałem, może tak, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć. Okay. Nie będę się mądrował w tym wypadku. No dobra, to chyba mamy podsumowane mniej więcej y, kategorie. Oczywiście nie, a nie wszystkie nam się udało omówić, ale też nie będziemy się tutaj nie wiadomo jak silić. Mówimy o tych takich najbardziej nas interesujących. Y, choć oczywiście no, wszystkie wypadałoby wymienić, ale już wszyscy, bardzo wiele osób przed nami y, wymieniło, więc, więc myślę, że nie ma sensu się powtarzać. To może tak podsumowując, y, <śmiech> tylko przepraszam, otworzę sobie malutką ściągawkę. Y, podsumowując y, naszą gadkę o skarach, przepraszam, czy coś Chciałeś jeszcze powiedzieć? No Powiem szczerze, mhm. że można spokojnie znaleźć e, na YouTubie chociażby dużo filmów omawiających to jak wyglądały Oscary, m, kto jaką dostał nagrodę czy e, powinien ją dostać czy nie. Także mhm. polecam sobie no, chociażby zna, e, sprawdzić kanał napisy końcowe albo sfilmowani. Chyba dwa takie w tej chwili moje ulubione, które oglądam i które mogę już z całego serca polecić. Tak, Kanały krytyka y, krytyków filmowych. Tak, także warto. Ja, ja, jeśli chodzi o krytyków filmowych, ja nadal lubię e, Kinomaniaka. Nie wiem, czy ktoś jeszcze go kojarzy. No, nie. Nie. nie. Okej. Okay. Niemożliwe, że nie kojarzysz Kinomaniaka. E, kojarzę, ale Okej, okay, dobra. No, wyrażę się szczerze, że nie przepadam za jego kanał. Okej. Okay. Okay. Znaczy, ja, ja go pamiętam jeszcze ze starych czasów, czasem na jego kanał zaglądam, bo w tej chwili chyba tylko w YouTubach występuje i powiem szczerze, nawet to się... Nawet ten sznyt mi odpowiada. Choć nie są to aż tak wnikliwe, aż tak wnikliwe rozbiórki filmów, aż tak wnikliwe krytyki jak te kanały, o których wspomniałeś. Dobra, podsumowując, podsumowując naszą oskarową gadkę, nasze 20 minut rozmowy, już 20 minut minęło, musimy się trochę spieszyć, to tak. Black Magic Design to jest firma, która między innymi jest właścicielem i twórcą, czy w tej chwili właścicielem takich programów jak Da Vinci Resolve czy Fusion, o którym w zeszłym tygodniu, o których w zeszłym tygodniu wspominaliśmy i o których można na motionfix.pl przeczytać, udostępniła takie podziękowania, znaczy gratulacje dla zwycięzców Oscarowych, oczywiście jednocześnie chwaląc się trochę swoim współudziałem w tym i wy, wy udostępnili listę filmów, w których właśnie był wykorzystywany sprzęt oraz oprogramowanie stworzone i i których właścicielem jest firma Black Magic Design i wśród tych filmów mamy Avengers'ów Infinity, Infinity World Black, Black Clansman War, przepraszam Bohemian, Bohemian Rhapsody, Faworyta Co tam jeszcze? Green Book e, e, e, RBG, czyli Ruth Bader Ginsburg, to jest dokument, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu, Spider-Man Into the Spider-Verse, A Star Wars Story, Narodziny Gwiazdy i Vice. także I chyba tam jeszcze ze dwa było, tylko to sobie nie zapisałem. Także całkiem sporo i jeśli ktoś nigdy wcześniej nie korzystał, bo oczywiście o ile chodzi o sprzęt, Black Magic'owe, no to są dość, dość stosunkowo drogie rzeczy, szczególnie do amatorskich rzeczy, więc no jakby nie, nie wydaje mi się, że żeby w tej chwili każdy kupował, żeby sprawdzić, ale jeśli ktoś nie miał okazji spróbować sobie Da Vinci Resolve czy Fusiona, który jest w tej chwili jakby częścią Da Vinci Resolve, to warto, bo jak widzicie, no produkcje powstają przy udziale tych programów. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o Oscary i to podsumowanie. To możemy spokojnie chyba już przejść do następnego tematu, czyli głównego tematu dzisiejszego tak podcastu. Jest. Czyli porozmawiam sobie o naszych ulubionych skryptach do After Effects. Już teraz wchodzimy tak typowo branżowo, typowo technicznie i typowo motion designersko, że tak powiem. No, to zaczynaj. Znaczy Powiem tak, może jeszcze zanim, zanim ty zaczniesz, to taki krótki, krótki wstęp ode mnie. Jakby te skrypty, które w tej chwili wymienimy, bo ja wymienię pewnie kilka swoich, ty wymienisz kilka swoich, Pewnie kilka się pokryje naszych wspólnych. To, jakby, to, jakich skryptów się używa, bardzo mocno zależy od tego, jaki, jaki styl pracy w After Effects ktoś preferuje, tak? Ty bardziej zajmujesz się animacją 2D postaci, więc, więc masz inny, jakby trochę zestaw skryptów. Ja zajmuję się no Ciutkę innymi rzeczami, więc mam inny inny zestaw skryptów. Prawdopodobnie jeśli używacie na bieżąco After to macie też zupełnie inne zestawy skryptów, których, których warto używać, więc te listy się nie do końca będą pokrywać, ale jakby morał z tej naszej opowieści, której jeszcze nie zaczęliśmy jest taki, że że tak naprawdę no jest, w tej chwili już jest bardzo ciężko znaleźć rzecz, którą chcemy zrobić, do której jeszcze ktoś wcześniej skryptu nie wymyślił. A jeśli jeszcze taka rzecz jest, to pewnie w, wkrótce ktoś taki skrypt wymyśli. No, ale przejdźmy może do właśnie skryptów i y, y, y, zacznijmy od twojej y, listy. Znaczy u mnie są podstawą e, mm -hmm. w sumie takie trzy skrypty. Mm -hmm. e, jednym z nich jest Duic Tools. E, to jest taki można powiedzieć, że Combine przeznaczony głównie do animacji, animacji postaci, do tworzenia rigów, do tworzenia tak zwanej kinematyki odwróconej. I co tutaj można o tym powiedzieć? No to jest, to jest chyba najlepsze słowo, jakie można użyć. Tam mamy wszystko. Możemy sobie robić rigi samych kończyn. Możemy sobie robić rigi całych postaci. Mamy narzędzia ułatwiające animacje. Ostatnio, w, chyba dwie aktualizacje temu, doszło narzędzie, dzięki któremu mogliśmy sami sobie, znaczy sami zrobić, sobie robić. Mieliśmy, mogliśmy zautomatyzować walk cycle, czyli takie zapętlone chodzenie postaci. Mamy takie, że możemy sobie zautomatyzować takie rzeczy jak wiggle, z którym można też zrobić z, z, z, z expressionem w After Effects. Możemy jakieś machania, odbijania się, to wszystko możemy sobie zaut zautomatyzować. Oprócz tego mamy dodatkowe opcje jak kalkulator, który też się odziwo przydaje w, przy animacji postaci. I on ma całkiem fajny system rigowania. Wcześniej to było bardziej pracochłonne, w tej chwili to jest praktycznie Taki interfejs graficzny. W sensie, że przyporządkowujemy sobie kończyny postaci do takiego szkieletu, który generuje nam właśnie ta wtyczka. I ze swojej strony polecam ją tak na 120%, może na 130%. Czy znaczy to nawet to nie jest wtyczka, tylko skrypt? Znaczy to jest tak naprawdę. No tak. Kilka, w sumie kilkadziesiąt skryptów zapakowanych w, w jedną w, w paczuszkę. W, w, tak? w jeden interfejs. Tak, w jeden interfejs, e dokładnie. No i tutaj właśnie, jeżeli ktoś nas ogląda, to może sobie zobaczyć, jak to plus minus działa. Emil otw otworzył tutaj e e filmik. Z znaczy z, z, filmik? Cały, cały tutaj e user guide e The bo co jest fajne, ten, ten plugin, ten, przepraszam, ten skrypt, skrypt. jest Darmo. bardzo, znaczy po pierwsze to najważniejsze chciałem na koniec zostawić, on jest w pełni darmowy <laughs> i to jest coś po prostu niesamowitego. Jeśli zaczniecie tego używać, zaczniecie tego używać na bieżąco i, i zobaczycie, jakie, ten, jakie to ma możliwości, naprawdę zróbcie jakiegoś, jak to się w tej chwili ładnie mówi, jak mnie ostatnio donate. Marcel nauczył, jakiegoś donate'a twórcom tego, tego skryptu, ponieważ naprawdę kupę roboty w to włożyli, kolejne aktualizacje dość często wychodzą i te aktualizacje naprawdę mocno zmieniają i poprawiają ten, ten skrypt i to jest nadal darmowe, plus do tego naprawdę, jeśli chodzi o user guide, czyli o instrukcję obsługi do tego skryptu jest naprawdę przyzwoicie opisane, Także, także naprawdę warto, warto skorzystać. Nawet jeśli ktoś nie zajmuje się ligowaniem postaci, to te dodatkowe, dodatkowe elementy, o których Marcel wspomniał, jakieś efektory, ja też, to jest bardzo yy, fajna yy, rzecz, yy. Yy, efektory właśnie, wiggle, yy, yy sprężyna, tak, sprężyna mruganie. swingowanie y, mruganie i tak dalej i tak dalej, także y, y, są lupowanie. Y, to są rzeczy, które warto zobaczyć, znaczy warto sobie zainstalować i, i sp sprawdzić jak mocno mogą być przydatne nawet jeśli nie zajmujecie się ligowaniem y, postaci mm, jest, ja to, powiem... jest to darmowe, to jest najważniejsze Trzybowe. jest to darmowe, nawet no, czy... się nie musicie rejestrować żadnych maili, zostawiać swoich danych, po prostu nic, jest to darmowe naprawdę warto, polecam jeszcze automatycznie powiadamia o aktualizacjach. Tak, tak, tak. Też warto wspomnieć, ale jeszcze z swojej strony no ja powiem, że używam tego w 80% swoich projektów. W większości z tego co robię są jakieś postacie lub coś co przypomina postać i powiem szczerze, że ten skrypt bardzo mi przyspiesza pracę. Tak, co jest też ciekawe, to ten, ten skrypt, o ile dobrze pamiętam, w tej chwili w swojej najnowszej wersji Marik, na przykład również do zwierząt, tak? O ile... e, one nie, nie, nie, one miały chyba, od, one nie chyba tylko, od nie nie wiem, bo od początku tego nie używałem, ale tak gdzieś z 3-4 lata wstecz one już miały, można było rigować. Hmm... Postacie dwunożne i czteronożne. Okej, okay, okej. Okay. No to w tej chwili jest to. W tej chwili jest to dużo mocniej rozbudowane, więc jeśli ktoś nie chce ludzi rigować, może sobie konia zrigować albo innego zająca. No i też jest to bardzo mocno ułatwione dzięki mm -hmm. temu skryptowi. Jedziemy nie, dalej. No tak, tak, tak. leźmy bo czas mm -hmm. na goni. Następnym skryptem, którego używam prawie w każdym projekcie, jest RIFT. Mm -hmm. To jest skrypt, który pozwala nam przesuwać Przepraszam, na Marcel. Oczywiście wszystkie linki do wszystkich skryptów znajdziecie na, w, na stronie podcastu i na stronie, na, w opisach na YouTubie i potem, i potem na Facebooku i w linku do artykułu podsumowującego nasze spotkanie, który się ukaże prawdopodobnie jutro, jutro rano. Także jeśli czegoś nie zapamiętacie, jeśli mówimy za szybko, to nie przejmujcie się. Będzie to wszystko do zerknięcia u nas na stronie. Kontynuuj. Dokładnie, przepraszam. Rift to jest narzędzie do przesuwania rzeczy w After Effects, ale nie przesuwamy tego na ekranie, w sensie w obszarze roboczym, tylko przesuwamy sobie w obszarze, gdzie mamy warstwy. Dzięki temu możemy sobie tak schodkowo przesuwać klatki kluczowe lub całe warstwy, miejsca wyjścia, wejścia tych warstw, zaznaczone klatki lub wszystkie klatki kluczowe i co powiem, ja jestem osobą, która lubi pracować na klatkach kluczowych i, i dla mnie to jest, no, podstawa, dla mnie to jest powinno być w ogóle wbudowane w After Effects i powinien każdy z tego korzystać. Tu mamy takie, możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy za, przesuwać rzeczy, czy tam warstwy, czy klatki po sekundach, czy po klatkach. Teraz widzę, że też w nowszej wersji doszły milisekundy, minuty, godziny i procenty tak. kompozycji. Tak jak mówię, możemy sobie zaznaczać, czy chcemy przesuwać całe warstwy, czy miejsca wyjścia, wejścia, czy zaznaczone markery, czy chcemy sobie przesuwać klatki zaznaczone lub wszystkie. Mamy miejsca, możemy też coś, co się nazywa key align zastosować, czyli wyrównanie klatek do określonego miejsca. Możemy sobie, właśnie jest miejsce, jest pole, w którym możemy sobie zaznaczyć, jak chcemy przesuwać te klatki, o ile o ile jednostek, czy rosnąco, czy malejąco i na koniec mamy taką fajną opcję, która się nazywa randomize, czyli możemy sobie klatki lub warstwy z... ułożyć losowo. Chyba to jest najlepsze polskie określenie. Mhm. Ja jeśli chodzi o ten, o, to, o ten skrypt nie mam nic do dodania, jakoś yy, nigdy, nigdy jakoś tak bardzo z niego nie korzystałem, także, także ja tu się mocno nie wypowiem, choć jakby znając jego funkcjonalność, yy, yy, i jest wart polecenia. No, no mówię, że jak ktoś, jeżeli ktoś, ktoś dużo siedzi nad infografikami, explainerami, to, to myślę, że to się przyda. Mhm. E, Tylko, że to jest płatny już skrypt, o ile dobrze nie, pamiętam. Nie, ten skrypt nie jest płatny. Znaczy, A, przepraszam. Ten skrypt jest, nie jest płatny. Można zrobić na Polaka lub na Cebulę, czyli wpisać sobie 0 dolarów tutaj. Ale myślę, że jeżeli 2, 3, 4 dolary się zapłaci za to. Znaczy to jest, eee, przepraszam, to, to ja już wyjaśnię, wiesz co, znaczy to masz rację, można to nazwać na Polaka cebulaka, ale jakby w strona AI Scripts, na której w tej chwili jesteśmy i, o, i, i z której większość skryptów pochodzi, ponieważ to jest taka baza skryptów, ona ma wiele ze swoich skryptów w takiej formule name your own price, czyli podaj swoją własną cenę. Jest tam sugerowana cena, którą, którą jakby chciał twór, chciałby twórca otrzymać za ten skrypt, ale możesz własną wpisać również ze tak? Więc jeśli ktoś bardzo nie chce, może wpisać zero, może wpisać zero i spróbować, czy ten skrypt jest dla niego, a potem coś, coś, coś przesłać, odpalić. odpalić coś twórcy, jeśli ten skrypt wam przypadnie do gustu. Także no, jest on za zero, fajnie by było, gdybyście, jeśli wam, wam się naprawdę realnie przyda, fajnie byłoby, gdybyście twórcę wspomogli, no żeby mógł kolejne rzeczy również tworzyć, które będą nam się wszystkim przydawać. Mm, Okej, okay, to przeskoczmy sobie teraz do następnego mm, skryptu. To jest skrypt, który fajnie współgra z e, Duikiem, o którym mówiliśmy w, jako pierwszym. E, jest to skrypt, który się nazywa Joystick and, Slider, and Sliders. E, e, prawda jest taka, że można sobie e, podobną rzecz e, zrobić w Duiku, e, ale przyznam, że w Joystick and Sliders jest to dużo łatwiejsze e, i dużo przyjemniejsze tak dla oka graficznie. Ten skrypt nie jest jakiś też specjalnie super drogi, a powiem szczerze, że go używam od paru miesięcy i, i, i jestem zadowolony z zakupu. Co robi ten skrypt? Ja najczęściej go używam do rigowania twarzy postaci, a co on pozwala stworzyć właśnie joysticki i slidery. To jest chyba najlepsze określenie też. Jak sama nazwa wskazuje. Mhm. I podpiąć sobie pod to ruch różnych elementów After Effects i stworzyć takiego riga i manipulując tymi joystickami albo przesuwając te slajderki możemy znaczy, stworzyć, poruszać. To, przepraszam stworzyć takiego riga w... dla tych którzy nie znają angielskiego taki szkielet jakby naszej naszej. No nie to no nawet to nie w tym przypadku nie, nie jest szkielet. E, rig to raczej się nie tłumaczy na polski mi się wydaje. Znaczy mm. no, rig to jest szkielet y, ale tu nie są rigi. To nie są rigi tylko są joysticki do sterowania tymi rigami. Chwilkę mhm. tak eee, sobie tutaj dobrze. Znaczy, branżowo w języku e, polskim tak, również używa się e, pojęcia rig, ale rik to szkielet, tak trochę. No. Okej. Okay, tak wpisując no? na szybko w Google tak. Translator. Rig to jest takielunek. Takielunek, okej, okay, dobrze. dobrze Takie luki no to... można sobie robić. Takielunki. Uh -huh. <laughs> Niech ci będzie. Nie wiem, czy mi to przypadnie do gustu, ale niech ci będzie. Czy no. możemy sobie robić te kierunki. Takie <taki <taki> kielunka, kielunkami e, e, manipulować różnymi obiektami w, e, na ekranie. E, to poz, I to powiem szczerze, że mega przyspiesza pracę, bo kiedyś jak zaczynałem to pamiętam, że animacje twarzy robiłem podpinając elementy twarzy do e, null objectów i to tylko mogłem przesuwać, te, w sensie, że mogłem przesuwać tylko elementy na twarzy. Trzeba było uważać, żeby te elementy nie wyszły poza obrys twarzy. A tutaj mamy coś takiego, że mamy tylko, możemy sobie ustawić miejsce, określone miejsce, do którego możemy przesunąć te elementy i poza to miejsce już one nie wyjdą. Mm -hmm. Także i. i znaczy to, przepraszam, sobie... to teoretycznie dasz, znaczy to teoretycznie? Praktycznie da się zrobić, oskryptowując odpowiednio, bo można ograniczenia dla, dla, yy, dla. Tak, jak najbardziej. Tylko pytanie, czy chcesz dla każdego projektu sobie samemu to robić? Czy, no właśnie. Yy, czy, czy, czy, czy chcesz po prostu mieć gotowe narzędzie, którym w 5 minut sobie zrobisz mhm. rig twarzy i będziesz potem mógł się skupić na samej animacji? Absolutnie tak. Yy. Yy, także wracając do tematu, o czym ja mówiłem? Nie wiem. Oj, teraz mi się z... Przerwałeś mnie dosyć to slip. Tak. No to w każdym razie polecam to. Wiem, że dużo osób. A, już wiem o czym mówiłem. Dobrze. Polecam sobie sprawdzić Instagrama AA Scripts i samych twórców tego skryptu. Ponieważ tam często są wrzucane różne przykłady tego, jak można to wykorzystać. No i niektóre są dosyć zaskakujące, bo ludzie potrafią zrobić rigi jakichś scen 3D korzystając z joystick and sliders. Często no, rigi twarzy postaci lub samych postaci są dosyć częste. Mhm. Ja pamiętam raz w jednym projekcie z, wykorzystałem to do zrigowania takiej oszukanej, oszukanej perspektywy 3D. W sensie, że różne warstwy tła poruszały się w różnym tempie i jakbym chciał to robić... Oj, jakieś echo nam się to wkradło. Tak, przepraszam, to moja wina. Kontynuuj. W sensie, że jakbym chciał robić to ręcznie, to musiałbym animować ileś tam warstw, a tutaj sobie po prostu wszystko podpiąłem do jednego joysticka i mogłem się skupić na samym wyglądzie tego, jak to ma się ruszać w połączeniu z innymi elementami sceny. Kolejny Kolejny skrypt, mhm. teraz to będą już takie mniejsze skrypty, których trochę rzadziej używam, no może oprócz tego, o którym teraz powiem, czyli move anchor point, to jest fajny skrypt, taki malutki skrypt, który służy do przesuwania środka ciężkości. Naszych obiektów, czy punktu czy zaczepienia, refleks, o tak bym lepiej? Czy na punktu zaczepienia ja na to mówię osobiście z, z środek ciężkości. Um, czy taka kotwica Anchor Point. Dobra. E, I co tutaj mamy? Możesz gdzieś pokazać interfejs tutaj tego? E, już. E, Pozwala on, e, skorzystając z powierzchni e, naszego elementu, przesunąć e, właśnie ten środek ciężkości czy obrotu. E, w jeden z rogów tego obiektu. Prawy, prawy dolny, lewy dolny, i tak dalej, i tak dalej. Można też przesunąć na środek. Jeżeli go przesunęliśmy gdzieś indziej, no, mamy tutaj widać interfejs. Lub na bok, boki, lub górę, centralne boki i górę obiektu. To jest taki mały skrypcik służy do, do, do, do, do szybkiego właśnie zmienia. tego, jeżeli chcemy coś sobie obrócić inaczej niż środkiem naszego obiektu to właśnie zazwyczaj z tego korzystam i on perfekcyjnie w róg każdego elementu przesuwa ten środek ciężkości. Uh -huh. Ja akurat y również korzystam z tego szybkiego, czyli z z poziomu po jednego przycisku przesuwania punktów ciężkości, tylko to, znaczy tylko z innego skryptu, o którym za chwilę powiem, także ale jakby z innego skryptu, który taką samą funkcjonalność ma. Zresztą to właśnie przesuwanie Anchor Pointa jest w kilku skryptach wykorzystane jako element i też chyba jest kilka, kilka skryptów jako takich solowych skryptów z tym przesuwaniem Anchor Pointa. Na AI Scripts, o którym wspomnieliśmy wcześniej, też jest podobny skrypt, już nie pamiętam jakiego twórcy, więc jest tego trochę i wbrew pozorom, jeśli ktoś nas słucha i ktoś nie. Nie, nie, nie, jakby wydaje mu się, że nie jest to potrzebne, to, to jest to, znaczy, to nie jest to niezbędne, tak, bo, bo można to, można to zrobić ręcznie, tak? To znaczy, można w to. W tej zrobić mamy. Właśnie, znaczy, nie, widzę, można to przesu, że... znaczy można to przesuwać ręcznie, ale mamy też snapowanie, czyli mamy przyciąganie od którejś wersji już chyba od kilku lat. Mamy przyciąganie do brzegów, do brzegów Dobry. naszej kompozycji i do środka, tak? Więc można to robić ręcznie przesuwając z odpowiednią kombinacją klawiszy, ale. Tylko, że tutaj mhm. jest jedno kluczowe słowo, trzeba robić to ręcznie, a tutaj sobie nam może zaznaczyć X obiektów i kliknąć i to się automatycznie przesunie. Dokładnie tak. Czy akurat w tym twoim skrypcie, w tym skrypcie który, którego ty, mm. ty używasz? Dobra, następny, bo na czas mamy już 40, Ostatni, ostatni skrypt, minut rozmawiamy. Skrypt mm. ode mnie, czyli Ease and Wiz. To jest dosyć popularny skrypt. Służy do zmiękczania ruchu, że tak mm. powiem. Mamy kilka możliwości w sensie z, zmiękczania tego ruchu. Wiem, że można to też zrobić samemu. Ja też dosyć często to robię w, z opcji Graph Editor w After Effects. Mhm. Ale jeżeli, na przykład, mam dużo elementów do animowania lub mi się spieszy z projektem, to mhm. korzystam właśnie z tego. Oprócz tego, że możemy sobie zmiękczać ruch obiektów, czyli wejścia i wyjścia, na przykład obiektu, tu też mamy opcje takie jak bounce, czyli odbijanie się, elastic, czyli rozciąganie się. Nie wiem, czy to akurat jest adekwatne do tego, co będzie widać na ekranie. Oraz takie dosyć kwotowne zatrzymanie, jak coś spada lub z cofnięciem się. Mm -hmm. Tutaj właśnie było przed chwilą widać opcję back. No, Czyli mówiąc krótko, i oczywiście to też wszystko da się zrobić ręcznie w After Effects'ie, w Graph editorze najlepiej, najwygodniej, Owszem, ale to, to przyspiesza i ułatwia nam pracę. No mówię, że tutaj w większości tego korzystam, jeżeli jesteś jakiś projekt na szybko do zrobienia, to wtedy korzystam z tego. Mm -hmm. Chyba mnie zafrizowało kamerę. A? Tak, chyba ci zafrizowało kamerę, już sprawdzamy, na głównej kamerze jesteś również, mm -hmm. jesteś zafrizowany niestety. Ja widzę, że mi się tutaj wyłączyła kamera. Dobrze, to y, zanim Marta sobie, Martel sobie zanim poradzi, swoimi... to ja się zajmę. Y, ja przepraszam bardzo, na chwilę, na chwilę zerknąłem na y, YouTube'a i Facebooka, jakieś komentarze tutaj mamy, więc <coughs> spróbuję się szybko do nich ustosunkować. Y, tak, o, ktoś tutaj pisze, że też pamięta kinomaniaka, to nie znaczy, że go lubi, ale dobra, to jest jakby inna, inna sprawa co tu jeszcze, ktoś pyta, Sebastian Bulski pyta, czy gdzieś będzie można zobaczyć zapis tego live'a, tak, zapis tego live'a będzie na, na Facebooku, będzie oczywiście na YouTubie, na którym na naszym kanale YouTube, YouTube.com ukośnik Motion Freaks będzie też na stronie motionfreaks.pl ukośnik Poro tam również można nas oglądać na na żywo i jest też archiwum, ym, archiwum naszych spotkań w formie wideo i w formie podcastów również. podcasty który można sobie y, używać. W tej chwili już jesteśmy na... Yy... Na TuneIn i na kilku jeszcze innych serwisach podcastowych, ale do każdego programu, którego używacie do słuchiwania podcastów, również można nas zaimportować po RSS-ach. Wszystko jest wytłumaczone na motionfreaks.pl kośnik poro, także, także ze, spokojem, ze spokojem wszystko jest do zobaczenia. E, już sprawdzamy, nie, niestety nie widzę cię Marcel. E, mhm. jesteś, jesteś nadal niewidoczny, więc walczymy. Co tutaj dalej? A e, Jerzy Drozda junior, czyli Maltanon się odzywa i nam strzela focha, że i pyta, dlaczego go nie ma w naszej rozmowie. Nie martw się Mar nie, nie martw się, e, Jurek, jesteś w planach w naszej rozmowie jako jedna z zaproszonych gwiazd, tylko jeszcze musimy dograć. E, dograć termin i wtedy sobie pogadamy i pewnie znając nasze możliwości rozmowa będzie trwała dużo dłużej niż ta godzinka którą sobie w tej chwili planujemy ale mam nadzieję, że w trzech godzinach się zmieścimy bo taki sobie założyliśmy z Marcelem Max rozmów cóż to jeszcze mamy w komentarzach ok, ok, ok te komentarze trochę za szybko przelatują, ja was przepraszam wszystkich. Mimo, że jest ich niedużo, to dość szybko przelatują. Dobra, sprawdzam jeszcze raz, czy Marcela widzimy. Nie widzimy nie nadal wideo, Marcela. Widzę też, że kamera mi nie działa. Spróbuję to jakoś inaczej ogarnąć. Dajcie znać, czy słyszycie Marcela, bo na pewno go nie widzicie, ale dajcie znać, czy go słyszycie. Eee... Eee, teraz powinno załączyć. Okej, okay, już patrzę. Niestety, nadal cię nie widzę. Mhm. <słuch> <śmawia> Jerzy tutaj krzyczy, że trzy godziny to dopiero początek. No tak, no pamiętam nasze, y y nasze, <śmawia> nasze hangouty, które się czasem da, bardzo długo przeciągały i potem jedynymi oglądającymi je byliśmy my sami. No ale cóż, taki urok y długich, y długich pogaduszek. Y y no, Jurek tutaj wspomina Simple Camera Rig, to ja cię, Jurku, zaskoczę. Nawet mam tutaj przygotowane, żeby o tym powiedzieć. To jest skrypt od Jurka, od Maltanona. Simple Camera Rig to jest skrypt, który ułatwia nam pracę z kamerą w After Effectsie. Jeśli ktoś pracował z kamerą w After Effectsie, szczególnie jeśli jest początkującym, no to czasem może to przyprawić o ból głowy. Ja bym powiedział, że ten skrypt on ułatwia, a jednocześnie utrudnia pracę z kamerą. To znaczy utrudnia w tym kontekście, że daje tak wiele możliwości, że trzeba przejść przez tutoriale, które również Jurek udostępnia, aby poznać wszystkie możliwości, jakie nam daje i wtedy w pełni ten skrypt wykorzystać. Ale jeśli ktoś jeśli ktoś. E... O, w wersji 2009 After Effects skrypt nie działa, ale tutaj Jurek pisze, że, że, prac... że będzie, będzie poprawka do, do Riga, więc, więc, więc, więc pewnie będzie udostępniona. A jak tylko Jurek udostępni poprawkę, to pewnie o tym napiszemy. Mm. Dobrze, słuchajcie, Marcel mi tu pisze, że e, niestety nadal go nie widać. No e, i yy, jakieś problemy prawdopodobnie z połączeniem na Skype. Dobrze, Marcel, to może się rozłączmy i y, połączmy się jeszcze e, to, raz. się powiem tak, może zrezygnujmy na razie z tej mojej kamery. Y, nie, spróbujmy, i... połączmy, rozłączmy się i połączmy się jeszcze raz. Ja w tej chwili będę, nie będę mówił to, o czym, o czym zacząłem mówić, także, także ze spokojem. okej, okay, dobrze. Mhm. To zadzwoń do mnie. Dobrze, <laughs> tak, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. I już widzicie, to wszystko się dzieje na żywo, także. Mm -hmm. Okej okay. i już. No niestety. Czy ja cię widzę? Tak, widzę, widzę cię tu, ale nie widzę cię niestety. Niestety nie widzę cię. Nie widzę Ci w programie, także coś dziwnego się nadal dzieje. Tak, bardzo możliwe. Spróbujmy Spróbujmy jeszcze jeszcze raz może. Dobra. Tak origu już powiedziałem. Dobrze jeszcze raz ostatnia próba i sprawdzimy niestety nadal cię nie widać także słuchajcie będziecie widzieć będziecie tylko słyszeć marcela nie będziecie go nie będziecie go widzieć do końca naszego spotkania cóż tak to bywa złośliwość rzeczy martwych dobra więc więc a dajcie znać czy go słyszycie bo jeszcze nikt mi nie dał znać czy go słyszy tak jesteś słyszalny ok dobra dobrze, to teraz przejdźmy sobie dalej do kolejnych, do kolejnych skryptów o których chciałeś mówić, czy to już było tyle twoich skryptów? okej, okay. dobra to teraz moja lista znaczy, moja lista jest trochę inna niż lista Marcela bo yy, ja wybrałem kilka skryptów części z nich już nie używam a części z nich używam sporadycznie, ale uważam je za dość, za może nie niezbędne, ale takie dość przydatne i przyspieszające różne rodzaje różne rodzaje pracy. I pierwszym z nich jest, to jest darmowy skrypt, Multiplane. To jest skrypt, który jest tak naprawdę klonem innego skryptu, płatnego skryptu. Ten, to jest PB Multiplane, to jest od skrót od... od pod twórcy jest drugi płatny PT Multiplane, który ma ciutkę więcej możliwości. Podstawową, jakby. Podstawowym założeniem tego skryptu jest, gdy robimy animację 3D z płaskiego zdjęcia, czyli gdy dzielimy sobie zdjęcie na warstwy i rozsuwamy je w, w przestrzeni Z, czyli w, w głębi, i potem sobie przejeżdżamy kamerą. E, e, przejeżdżamy sobie kamerą yy, pomiędzy, tymi, yy, pomiędzy tymi warstwami. Yy, no i yy, przepraszam, bo się zawiesiłem, znowu, yy, znowu ktoś tutaj coś pisze. Yy, no i ten skrypt tak naprawdę nam ułatwia yy, to, co to, co musielibyśmy albo ręcznie rozsuwać w After Effects, albo gdzieś tam skryptami, skryptami to rozdzielać, no to przy pomocy dwóch kliknięć robi nam to automatycznie. Tak jak mówię, jest darmowy, więc, więc ja uważam, że wart skorzystania. Jeśli chodzi o ten płatny, no niekoniecznie bym na niego wydawał pieniądze. Także, także tyle, jeśli chodzi o ten, o ten skrypt również link do niego, do niego będzie cóż tam jeszcze cóż tam jeszcze yy, mogę o to jest skrypt który jest dość, dość ciekawy. Duplicator to jest skrypt, który nam pomaga, gdy musimy zrobić kopię, kopię kompozycji, nad którą pracujemy, albo kopię prekompozycji, ale jednocześnie, gdy chcemy w tej prekompozycji czy w kopii tej drugiej kompo tej kompozycji wymieniać elementy przy zwyczajnym Kopi kopiowaniu albo duplikowaniu kompozycji w After Effectsie, gdy w kompozycji B, czyli tej, skopiowa tej, tej drugiej wersji wymieniamy cokolwiek jednocześnie wymienia nam się w kompozycji, w kompozycji A, no czego zazwyczaj nie, zazwyczaj nie chcemy albo bardzo często bardzo często nie chcemy, zależy od tego, jak nasz projekt wygląda. Ten skrypt duplicator jakby duplikuje nam tę kompozycję, ale jednocześnie nam duplikuje wszystkie prekompozycje yy, i, i wszystkie warstwy w ramach tej kompozycji, która jest duplikowana. Nie wiem, czy to wystarczająco jasno wytłumaczyłem, ale jeśli ktoś yy, yy, szuka szuka yy, yy, jeśli ktoś szuka takiego rozwiązania, to, to warto. Jerzy tutaj nam podpowiada, że w wersji 2019 After Effectsa weszły Master Properties w Essential Graphics i to prawda. Eee. Eee. Eee. I to prawda, i wtedy można, można Essential Graphics wykorzystać jako, jako taki, jako taki... Zastępnik TrueComp Duplicatora, powiem zupełnie szczerze, ja jeszcze nie miałem okazji się wgryźć za mocno w Essential Graphics i pokorzystać z nich na tyle, żeby, żeby, żeby sprawdzić te funkcjonalności, więc, więc nie będę się wypowiadał. Ja nadal korzystam właśnie z TrueComp Duplicatora, który mi się dość często, który mi się dość często przydaje. Dokładnie tak. Dokładnie, dokładnie tak. Powielać i podmieniać jednocześnie treści w nich występujące. Tak. Mhm. Kolejny skrypt. Czy to jest, powiem tak, to jest skrypt, którego ja nie miałem, nie mam, nie mam zamiaru mieć. Nigdy nie używam, ale to jest pytanie, które bardzo często pojawia się na forum. Mam tutaj podpowiedź z OFU, że nie jesteś słyszany. No. Okej, okay, dobrze. Otrzy... Nie, nic nie wyciszyłem. Otrzymałem znowu podpowiedź, że Marcela nie słychać tutaj e, od kolejnej osoby. Także e, niestety też Cię nie słychać. Marcelu, drogi. Dobra, spróbuj się jeszcze raz rozłączyć i połączyć ponownie, bo widzę, że e, widzę, że e, widzę, że jednak nadal są... Tak? Okej, okay. no to do mnie nic... Nie, nie, nie. Nic nic tutaj nie robiłem. Nadal jesteś... Tak, spróbujmy jeszcze raz. E... Dobra. E... E... Ja skończę o e... To jest... Mhm. Mm e... Ja cię, Marcelu, słyszę. Niestety nie wychodzisz nam tutaj na mikrofony. Znaczy na, na wyjście w rozmowie, więc... Okej. Okay. Przez cały czas było wszystko w porządku, więc to jest dziwne. Dobra. Mm. Mm -hmm. Tak. NDI prawdopodobnie. Protokół NDI w e, Skype'ie e, prawdopodobnie nie działa. Może sprawdź, e, sprawdź, czy masz włączony protokół NDI w ustawieniach e, zaawansowanych. Masz. OK. Dobra, słuchajcie, to może nie, bo mamy mamy w tej chwili już prawie 21, więc niestety nie słyszycie Marcela. Marcel bardzo mocno wszystkich pozdrawia i przeprasza. Dobra, wymyśliłem to, jeszcze nie przeprosił, ale pewnie za chwilę będzie przepraszał. Nie, ale pozdrawia, więc więc już zakończymy, zakończymy bez Marcela. Ja tylko bardzo szybko podsumuję to, o czym chciałem powiedzieć. Gifgan, o którym zacząłem mówić. Ten skrypt, ten skrypt służy do tworzenia gifów w After Effects. W tej chwili, jeśli chcemy stworzyć GIFA, robimy go w After Effects, eksportujemy albo sekwencję plików, albo, albo filmik, wrzucamy go do, do Photoshopa i z Photoshopa wypluwamy, mówiąc brzydko, wypluwamy. Niestety nadal Cię Marcel nie słyszę. No, co, co by tu zrobić, żeby Cię słyszeć, nie wiem. Więc. Więc. Halo, halo, wróciłeś? No niestety, znaczy pff, widzę cię, ale widzę cię w Skype'ie, niestety nie widzę cię. Mm. Yy, nie, niestety nadal cię nie widzę i niestety nie, nie, słyszę, nie, słyszę, twojego, nie słyszę twojego audio, także chyba niestety będziesz, będziesz będziemy, musieli, yy, będziemy musieli skończyć bez ciebie. Dobra, dobra, dobra. Tak, mam w tej chwili wszystkich pozdrowić od Marcela. Marcel jeszcze raz bardzo przeprasza, e, że go nie słychać. Postaramy się to naprawić za tydzień przy następnych podcastach. Obiecujemy, ten tydzień będziemy walczyć, żeby to wszystko działało. W każdym razie, Givgan, dużo ludzi o to pyta. To jest... Skrypt, który kosztuje 30 dolarów, moim zdaniem zdecydowanie za dużo jak na funkcję, które wykonuje, czyli robi gify w After Effectsie, no ale skoro więc wiele osób pyta o to, no to oto no o to, o to skrypt, który z poziomu After Effectsa bez potrzeby eksportowania do, do e, Photoshopa będzie robił e, animowane gify. Tutaj Jerzy podpowiada, że, że będzie jakiś skrypt od niego z wykorzystaniem nowego formatu bazującego na PNG-ach, również do tworzenia animacji. Ale o tym pewnie będziemy okazję mieli powiedzieć więcej, jak już skrypt się pojawi. Albo jak Jerzy będzie chciał uchylić bardziej rąbka tajemnicy. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o Gif Cóż jeszcze tutaj miałem zaznaczonego? Aha, dobrze, to, to akurat nie jest skrypt, to jest, to, jest, to jest strona, na którą warto wejść. To jest miejsce, gdzie znajdziecie kilkadziesiąt bardzo małych, bardzo prostych, często jedno dwulinikowych skryptów, które ułatwiają życie. Chociażby przyciski jeszcze swego czasu, jak tego w ogóle nie było w After skrypty do mm, tworzenia e z shapeów tworzenia masek i odwrotnie, z plików ilustratorowych tworzenia shapeów. Cóż jeszcze, jakieś renamery, slicery. Warto przejrzeć. Tutaj, tutaj jak widzicie, jest 51, 51 bardzo krótkich skryptów. Twórca tych skryptów również udostępnia dwie inne paczki, które udostępniał wcześniej przy okazji wydawanych książek i. i, i i kursów, które już w tej chwili są znowu, znaczy, które już w tej chwili są za darmo. Ja, jeśli chodzi o paczkę tutaj tych RD Studio Technics, no to tutaj jeden skrypcik do tworzenia LightRapów, czyli do jak to określić do wtapiania wykluczowanych elementów w nasz background. Zresztą tutorial do lightrapów na swoim blogu Jerzy, czyli Maltanon, kilka ładnych już lat temu robił. Nie wiem, czy ten tutorial jest jeszcze gdzieś dostępny, ale jeśli nie, no to możecie skorzystać z jednego z tych skryptów. Jeśli chodzi o skrypty z tej paczuszki Rebel, Rebel Tools, to tutaj jest skrypt... W sumie służący do koloryzacji, ale, ale skrypt... Tworzący przy pomocy tak naprawdę jednego kliknięcia, jeśli robimy jakiś montaż scen w After Effectsie, choć moim zdaniem After Effects nie, nie służy do montowania y, wielu scen, no ale załóżmy, że ktoś to robi, y, to na podstawie tych scen jest w stanie zrobić stykówkę jakby z każdej sceny, pojedynczą klatkę, pokazać nam to na, na drugim ekranie, co nam może pomóc w, w, korek w, korekcji, y, w korekcji kolorów. Yy, także także też warto tu zerknąć no i wracając do, tych, do, tych, do tej paczuszki o której wcześniej wspomniałem naprawdę polecam, polecam zerknąć nikt do tego będzie udostępniony każdy, każdy skrypt jest opisany do czego służy, co robi i co jest też ciekawe wśród tych skryptów znajduje się jeden skrypt który nazywa się Script Launcher yy, który działa do wszystkich skryptów czyli mówiąc krótko jeśli mamy w, w folderze ze skryptami swoje ulubione skrypty, ale mamy mnóstwo takich drobnych malutkich skryptów, tak jak tutaj, tak jak tutaj pokazałem, to to ten script launcher, to jest jakby osobny skrypt, okno dok dokowalne w After Effects, które możemy włączyć zalinkować do tego okna, do tego okna nasze, nasz folder ze wszystkimi skryptami, jaki, jaki mamy od różnych twórców, od różnych producentów, i wtedy z poziomu tego jednego okna dokowalnego mamy, mamy sobie listę, z której sobie wybieramy nasz skrypt, którego akurat w tym momencie chcemy używać, a którego nie używamy na co dzień. Także to jest ułatwienie, że nie musimy mieć tego za przeproszeniem, naćkane na liście gdzieś tam w oknie Window. Tylko mamy jedno okno dokowalne, do którego mamy do, którego mamy dostęp do wszystkich skryptów. Także bardzo bardzo Polecam bardzo. E, warto. E, dobra, i to by było na tyle. Jeśli chodzi o skrypty, mam nadzieję, że za bardzo nie przynudzaliśmy. E, albo w końcówce ja nie przynudzałem. E, e, także Marcela, jak już zauważyliście, nie ma. Jeszcze raz przepraszam bardzo, że, że, że tak, tak, tak wyszło, że niestety okazało się, że nas tutaj technika zawiodła, mimo że Daję wam słowo przez godzinę przed wejściem. Wszystko testowaliśmy i wszystko działało. No ale cóż, złośliwość rzeczy martwych. Broń Boże, to nie żaden spisek, jak to niektórzy, jakim zerwie streama lubią twierdzić. W każdym razie, rozmawiam już sobie godzinkę, nawet z moim haczykiem. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Jeszcze raz bardzo przepraszam za wszystkie problemy. Tak jak wspomniałem... Y Nagranie jest na, YouTube, na naszym kanale na YouTubie, jest na naszym, na naszym fanpage'u na Facebooku motionfreaks.pl, wystarczy wpisać, wszędzie nas znajdziecie i jest też na motionfreaks.pl, ukośnik poro, to jest strona naszego podcastu i tam jest wersja wideo do obejrzenia oraz wersja audio do odsłuchania, również do ściągnięcia w formie podcastu na dowolny program, na dowolny system podcastowy, z którego korzystacie. Także Także e, zapraszam również do, do odsłuchiwania. Podcast oczywiście no siłą rzeczy z przyczyn technicznych e, będzie udostępniony jeszcze dziś w nocy z opisem i ze wszystkimi linkami, tak jak obiecałem, na e, stronie motionfreaks.pl. I, i, i ze wszystkimi linkami tam będzie udostępniony, no i oczywiście z wersją audio. Dobra, to tyle ode mnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali i będą słuchali lub którzy nas w tej chwili tylko słuchali. Zapraszam za tydzień, 20 kolejna środa, chyba, że coś się zmieni, to będziemy wcześniej, ale... W tej chwili planujemy kolejną środę, także dzięki jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Jeśli macie jakieś uwagi, sugestie, coś było nie tak, o czymś zapomnieliśmy, coś pominęliśmy, gdzieś się pomyliliśmy, dawajcie znać we wszelkich, wszelkich miejscach, gdzie jesteście w stanie komentować lub gdzie jesteście w stanie do nas napisać również na nasze prywatne skrzynki. Jestem na Facebooku, Marcel również jest na Facebooku, Twitterze i innych, innych social mediach, tak Linkedinach i innym... Także, także y, y, piszcie, odzywajcie się. W tej chwili już y, się żegnam. Jeszcze raz pozdrawiam i cześć.